Euro kraj Europy? na przykład, nie? jak się lampali nie? się Ulicy, na naszej ulicy, na naszej ulicy! Na, na naszej ulicy! Przeciw nie przekroczą jebanej granicy! Tu władcy regionu zasadę swojono! Każdy jest panem swojego domu, ulicy miasta! Tutaj wyrażasz na wojownika! do wnika i nikt nie wnika! To z tego wynika nasza taktyka! Nasza polityka! Witystyka! Chcesz się jak jaka technika, jak wykonane, jaka. jak dokonałeś tego wyczynu? Znów tak, ojebałeś. Bogaty z kurwy cenów, jeśli kogoś piebałeś, to już przegrałeś. Za zawsze kurwą sprzedajną zostałeś, nie jaka. wytrzymałeś. Metod odmowy, jebanych kurew posterunkowy, więc bądź Na zawsze linii są i, najlepszy W wybrany, wybranych, by ludźrzymanych, zawsze pokoju, choć nie traknął. Którzy by chcieli nasze zdania poczynić, biedolewskie. Się mołę, bo zawsze gotowy, na nowe przygody Zawsze otwarty, górno zatarty Bo tyle jestem warty, na ile się czuję Być twardym próbuję, nigdy nie będę chuje Który posuje na, na wielkiego gangstera Unika kolego, to nie klocki lego Szukaj tylko miejsca sprzedaży, więc ani się odważysz To musisz zauważyć, że tu się ważą twoje marne losy Bo dopadną ci głosy, raczej ulicy, gdzie przeciwnicy Się czyny, aby przeżyć trzeba robić coś, co właśnie robimy Nic nie winimy, jeśli nie pragniemy A tylko dzięki sobie żyć lepiej będziemy Bomba prawa! W Naszej krainie kto co pierwszy nie się nie w się w na winie, A ten nie winie. kto ma więcej przyjaciół. Nigdy nie wygrasz, ty będziesz się trać Wszystkich ulicznych i Pozdrawiam, nie daj się, jeszcze nie jest Teraz, tak, najgorzej, tak, Po innej porze, w innym czasie Wysągaj wnioski, a żyć jakoś da się na naszej ulicy na naszej ulicy na naszej Pod no gnoje, schowali się. Następny transport chuliganów. Komisarzu na peronie bójki między kibicami. Poznajesz? Nie. Nie chcesz złożyć zeznania?